Wiek pary i elektryczności, wiek odkryć i wynalazków. Te nazwy przypisane są do XIX stulecia, kiedy rewolucja przemysłowa i techniczna, zapoczątkowana w Europie w drugiej połowie poprzedniego wieku, ujawniła się jak nigdy dotąd i ujawniła potęgę ludzkiego umysłu. Przyniosła też zmiany cywilizacyjne, które wpłynęły na dzieje i obecny status nie tylko państw europejskich. Rzeczypospolitej nie było wtedy na mapie, była podzielona, znalazła się w granicach Trzech imperiów zaborczych Rosji, Prusji i Austrii w jakim stopniu mieszkańcy Ziem polskich mogli włączyć się i włączali wiek pary i elektryczności i wpłynęli na te zmiany cywilizacyjne nie tylko na Ziemiach polskich. Wiek XIX był przecież wiekiem powstań narodowych, a dla wielu ich uczestników zsyłek na Syberię czy emigracji popowstaniowych, jak w przypadku Ignacego Domejki, uczestnika listopadowego zrywu, przyszłego inżyniera górnika badacza Ameryki Południowej odkrywcy ważnych złóż minerałów, reformatora szkolnictwa w Chile. Także w Ameryce Południowej zamieszkał Ernest Malinowski, syn powstańca 1830 roku i emigranta, zaliczany do najwybitniejszych inżynierów kolejowych drugiej połowy XIX wieku, projektant i budowniczy Centralnej Kolei Transandyjskiej. Z kolei powstańcy styczniowi i zesłańcy stawali się znaczącymi badaczami fauny, flory i geologii Syberii, jak Aleksander Czekanowski, Benedykt Dybowski, czy późniejsi katorżnicy badacze tamtejszych ludów, w tym Ajnów, Bronisław Piłsudski i Wacław Sieroszewski. Ale z Ziem zaborowych wyjeżdżali dobrowolnie i tacy, których gnała zwykła ciekawość świata, odkrywanie jego tajemnic, ulepszanie przez wynalazki. To byli Henryk Arctowski, badacz Antarktydy, czy Bronisław Malinowski, Australii i Oceanii. Opuszczali ojczyznę i tacy, którzy nie mogli spełnić marzeń o edukacji, np. w byłej kongresówce Maria Skłodowska, odkrywczyni Polonu i Radu, oraz Kazimierz Funk, twórca nauki o witaminach, czy w zaborze pruskim Jan Czochralski, który opracował metodę otrzymywania monokryształów, podstawę dzisiejszej elektroniki. Z kolei ci, którzy ziem zaborowych nie opuścili, dokonywali epokowych odkryć, jak na przykład w Galicji pod zaborem austriackim Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski, którzy po raz pierwszy skroplili tlen, a następnie azot. Także Ignacy Łukasiewicz, wynalazca lampy naftowej, pionier przemysłu naftowego w Europie. Jaki był ten polski wkład w przemiany cywilizacyjne w XIX wieku, kiedy Polski nie było na mapie, w jakich warunkach zmieniali świat mieszkający na ziemiach Polski odkrywcy, wynalazcy, naukowcy, z dziada, pradziada, identyfikujący się z polskością, ale i tacy, którzy z pochodzenia Polakami nie byli, a wybierali polskość. Czy gdyby istniała Rzeczpospolita, mogliby zrobić więcej? I jak wyglądałaby Polska dziś? Historia Żywa Profesor Andrzej Nowak jest gościem jedynki Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Kiedy przygotowywałam się do tej rozmowy, przypomniała mi się taka sentencja, że cudze chwalimy, swego nie znamy. I ona jest wciąż aktualna, a wiek XIX pokazuje jak bardzo, panie profesorze... Myślę, że nie tylko wiek XIX, ale przede wszystkim sama sfera, w której ten wiek XIX chcemy teraz zobaczyć, a mianowicie sfera wynalazków, odkryć technicznych w szczególności, odkryć naukowych. Ta sfera, z którą często Polska jest kojarzona jako przeszkoda raczej dla nowoczesności, jako skazana na zacofanie zakorzeniona w swoich jakichś romantycznych, nieracjonalnych przesądach ostoja przeszłości, która nie ma szans w świecie nowoczesnym. Myślę, że nic tak nie obala tych stereotypów, jak wiele życiorysów, które dzisiaj moglibyśmy przywołać, a na pewno wielu z nich przywołać nie zdążymy, ale przynajmniej kilka z nich pokaże, jak łączy się ta postawa romantyczna, postawa walki o niepodległość, postawa radykalnego poświęcenia pewnej idei służby łączy się właśnie z pracą, z radykalnym poświęceniem nauce. To niekiedy wynikało jedno z drugiego. Ludzie wielkich talentów gotowi byli je połączyć w służbie wielkim ideałom, kiedy ideał polski stawał się nieosiągalny, kiedy zostali wyrzuceni przez represję, z własnej ojczyzny, z własnych siedzib domowych, zmuszeni do tułaczego losu, czasem zesłańczego, tak jak pani redaktor przypomniała rolę wielkich odkrywców i badaczy Syberii, choćby Polaków, to wtedy ta ich pasja realizowała się właśnie na niwie nauki albo na niwie techniki. I szczególnie ciekawe jest w takiej właśnie sytuacji Pytanie, które zadała pani redaktor, czy gdyby istniała rzecz pospolita, czy ta ilość odkryć naukowych, intensywność udziału Polaków w rozwoju techniki i nauki byłaby większa, czy może mniejsza? Jakby to było? Otóż w pewnym sensie mamy przesłanki do tego, by zastanowić się nad tym pytaniem, bo przecież przez pewien okres w wieku XIX na części ziem dawnej Rzeczpospolitej istniały instytucje naukowe polskie i miały one swoją, jeśli można tak powiedzieć, produkcję talentów. Gorzej było oczywiście z szansą ich zastosowania, bo zbyt krótko trwały te okresy, powiedziałbym, autonomii, zwłaszcza na ziemiach centralnych, etnicznie polskich. Ale możemy przymierzyć niejako te okresy do zjawiska wyjątkowego, niezwykłego, jakim była Masowa obecność Polaków, którzy znaleźli się na emigracji po powstaniu listopadowym w szkołach wyższych we Francji, która była wtedy szczytem postępu naukowego na świecie, naukowego i technicznego, obok Wielkiej Brytanii. A więc duża grupa Polaków znalazła się w kraju, w którym no, cóż, mogła korzystać ze szkolnictwa technicznego, naukowego na najwyższym światowym poziomie. I pytanie, czy wynikała stąd jakaś przesłanka do skoku w rozwoju tych karier, w rozwoju możliwości wykorzystania talentów, które inaczej pewnie zgasłyby gdzieś na ziemiach polskich. To są bardzo ciekawe pytania, które będziemy mogli na kilku przykładach w naszej dzisiejszej audycji omówić. Z postaci wydaje się panu najbardziej typowa dla tej drogi kariery, no bo wspomniany już przeze mnie Ignacy Domejko, wilnianin, także uczestnik spisków w tym mieście, potem bohater dziadów Adama Mickiewicza jako Żegota, był tego moim zdaniem najlepszym przykładem. Pewnie można kilka jeszcze takich przykładów znaleźć, choć żaden nie trafił na karty narodowego arcydramatu, to znaczy dziadów części trzeciej. Pod tym względem Domejko jest rzeczywiście bezkonkurencyjny, ale w istocie jego postawa do połączenie w biografii wątku walki o niepodległość z wątkiem długiej bardzo kariery zawodowej jako twórcy i organizatora nauki, techniki kraju o tysiące kilometrów od Polski oddalonym, nie jest tak wyjątkowa, nie jest jedyny pod tym względem. Jak różne drogi mogły prowadzić te polskie losy w wieku XIX może świadczyć para jego młodszych kolegów. Wspomniała pani redaktor Ernesta Malinowskiego. Ten urodził się w roku 1818, więc rzecz jasna w powstaniu listopadowym nie mógł wziąć udziału. Natomiast znalazłszy się razem z ojcem na emigracji, tej właśnie wielkiej emigracji, która około 10 tysięcy ludzi wyprowadziła poza obszar zaboru, głównie do Francji, około 6 tysięcy osób osiadło we Francji po 1831 roku. I z tych 6 tysięcy, no głównie mężczyzn, 1147 podjęło studia. To są proporcje zupełnie nie, niebywałe. Niesłychanie wysoki procent. Jak na wiek XIX takiej grupki społecznej okazał się aktywny na najwyższym szczeblu nauki i w dodatku bardzo dużej części to będą albo medycy, lekarze, albo ci, którzy będą wybierali uczelnie techniczne, czyli praktyczne zawody, takie, które dają szansę no, realizacji kariery życiowej i nadzieję, że przyda się to kiedyś, kiedy będzie Polska, te właśnie praktyczne umiejętności do niej przyprowadzić z najlepszej szkoły, czy z najlepszych szkół we Francji. A więc 248 inżynierów wykształciło się w ciągu 15 lat po powstaniu listopadowym w najlepszych szkołach francuskich i wśród nich znaleźli się m.in. Ernest Malinowski, o którym zacząłem mówić. I ktoś, kto wyląduje na drugim biegunie losów polskich, a mianowicie Stanisław Kierbeć, twórca mostów budowanych ku chwale Imperium Rosyjskiego i w Imperium Rosyjskim, ale przecież służących także Polakom w Królestwie Polskim w Warszawie. Tak się złożyło, że starszy o kilka lat od Malinowskiego Kierbeć studiował w najlepszej szkole przygotowującej właśnie takich inżynierów, którzy mogli budować mosty w Paryżu. Równo z Malinowskim, nie wiemy czy spotykali się, czy rozmawiali, bardzo ciekawy temat, ktoś mógłby chyba nawet scenariusz filmowy wokół spotkania tych dwóch fenomenalnych inżynierów w Paryżu osnuć. Kierbeć wraca do Imperium Rosyjskiego, buduje pierwszy most na Newie, pierwszy most oczywiście stalowy, podnoszony, pozwalający przepływać tą głęboką rzeką przez stolicę Imperium Carskiego, przepływać okrętą. Car Mikołaj I był tak zachwycony budową tego mostu, że kiedy razem z inżynierem przeszedł przez świeżo oddany most, po pokonaniu tego krótkiego dystansu, kilkuset metrów, powiedział, że awansuje do stopnia pułkownika Kierbedziak. Następnego dnia car postanowił przespacerować się w drugą stronę i pogratulował Kierbedziowi awansu do generała majora. Najszybszy awans, panie profesorze. Tak, w ciągu jednego dnia o dwa stopnie dwie długości, awansował. Dwie długości mostu. Tak, dwie długości rzeki Newy. Tej samej Newy, którą w Dziadach części trzeciej jako straszliwy, niszczący żywioł opisał także Adam Mickiewicz. Oczywiście w Ustępie Dziadów części trzeciej. Ale wracając do Kierbedzia i do Malinowskiego. Kierbeć budował te mosty w Imperium Rosyjskim. Z nadzieją, że jednak przydadzą się one także Polsce, choćby w ważnym dla niego bardzo mieście, to znaczy w Warszawie, gdzie zbudował most służący przez 80 lat mieszkańcom stolicy Polski. W 1864 ten most, most Kierbedzia, jak go powszechnie warszawiacy nazywali, został oddany do użytku, a wysadzili go w powietrze Niemcy w 1944. Pytanie, czy most to była zasługa dla Polski, czy dla Imperium Rosyjskiego? Pytanie, na które nie jest łatwo dać jednoznaczną odpowiedź. Bo z drugiej strony mamy przykład właśnie Ernesta Malinowskiego, który wyjedzie z tej szkoły paryskiej do bardzo odległego kraju, do Peru, do Ameryki Południowej i tam będzie... Zajmował się rozmaitymi aspektami postępu, modernizacji, zacznie od kwestii reform finansowych, napisze traktat o właśnie systemie monetarnym w Peru, a potem przejdzie do projektu kolei transandyjskiej, budowanej od 1870 roku. No to rzeczywiście jest arcydzieło inżynierii, z którym chyba dopiero dzisiejsze budowy chińskich inżynierów łączących Tybet z Oceanem Indyjskim mogą się mierzyć, no bo przez jeszcze wyższe góry, to znaczy przez Himalaje są przeprowadzone te szlaki inżynierii XXI wieku. Ale wystarczy powiedzieć, że kolej Malinowskiego przekracza Andy na poziomie 4768 metrów nad poziomem morza, tak jak najwyższe Alpy. Trzeba było zbudować 45 mostów i wiaduktów. Malinowskiemu nie było dane dokończyć tego wielkiego projektu, ale wielu innych Polaków przyciągnął do tej inicjatywy i nieoczekiwanie Peru stało się jednym z takich przytulisk sztuki inżynierskiej, technicznej polskiej w drugiej połowie XIX wieku. Pomocnik Malinowskiego Jan Habich stworzył tam pierwszą uczelnię techniczną w Ameryce Południowej, właśnie w Peru. I znów pytanie, czy to zasługa dla Polski, czy dla świata, czy coś z tego mogło wyniknąć w przyszłości dla Polski. Nikt z tych inżynierów nie zapomniał o swoim polskim pochodzeniu. Nikt z nich nie zakładał, że będzie ta praca tylko i wyłącznie służyła ich własnej karierze, ale liczyli na to, że przyda się kiedyś ta umiejętność, którą zdobywają przy praktycznym realizowaniu wielkich projektów technologicznych, w przyszłości Polsce, że będą mogli być nauczycielami polskich inżynierów, kiedy Polska wreszcie zostanie odbudowana. Ernest Malinowski stworzył taki klub narodowy, instytucje o charakterze polityczno-patriotycznym, czyli w sercu miał nadal Polskę, choć można by powiedzieć, że sam wybrał i zakupił bilet w jedną stronę, czy to było związane z doświadczeniem doświadczonego powstańczymi losami jego ojca? To było związane z doświadczeniem Polski w XIX wieku, bo przecież te historie można by cofnąć do samego początku wieku XIX, do sytuacji, w której Polska znika z mapy, ale nie znika myśl o jej odbudowie. A jeżeli słyszymy słowo odbudowa, to znaczy potrzebne są pewne umiejętności, nie tylko walki, ale trzeba budować tę Polskę w jakiś sposób. Będzie. Przykładem myśli o tej odbudowie jest choćby pierwsza wielka inicjatywa naukowa, jaka rodzi się na ziemiach polskich pozbawionych wszelkiej nadziei politycznej. W roku 1800 powstaje Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk. Bezcenna instytucja dla podtrzymania tego ducha nadziei, że Polska może kiedyś jednak będzie odbudowana, choć jedną z inicjatyw Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauki jest stworzenie wielkiego słownika języka polskiego, który w sześciu tomach wyda Samuel Bogumił Lindę i nie bardzo było jeszcze wtedy wiadomo, czy to będzie taki pomnik języka skazanego na śmierć, czy będzie to przystanek na drodze do niepodległości, w której ten język będzie mógł rozkwitać ale jednocześnie przecież powołane zostało w Towarzystwie Warszawskim Przyjaciół Nauk osobny oddział, Wydział Umiejętności, a więc zajmujący się sprawami technicznymi, a w nim jako przykład jednej z bardzo licznych karier osób, które związały się z tym wydziałem, można przytoczyć Jakuba Frederyka Hoffmana, późniejszego wykładowcę otwartego w Księstwie Warszawskim, a właściwie w pełni dopiero w Królestwie Polskim Uniwersytetu Warszawskiego który próbował uwolnić Tadeusza Kościuszkę z twierdzy jeszcze przed 1800 rokiem za pomocą projektu Łodzi Podwodnej. Twierdził nawet Jakub Fryderyk Hoffman, że Fulton, amerykański inżynier, uznawany powszechnie za twórcę projektu Łodzi Podwodnej, ukradł mu ten projekt i przedstawił go władzom rewolucyjnej Francji. I że to Hoffman w istocie pierwszy tę łódź zaprojektował właśnie z konkretnym celem uwolnienia Kościuszki. No Nie wiemy, czy tak było naprawdę. Wiemy na pewno, że Stworzył kamizelkę ratunkową, ów Jakub Hoffman, że stworzył także nowoczesne narzędzia chirurgiczne do wydobywania kul z ran postrzałowych. A więc od takich praktycznych umiejętności do fantastycznych pomysłów, no, otwierających drogę w wiek dwudziesty rozwijały się te pomysły uczonych, którzy chcieli służyć Polsce tu i teraz i Polsce, która będzie kiedyś. Polsce, której przydadzą się nawet okręty podwodne. Ale Panie Profesorze, wielu młodych ludzi wybierało karierę wojskową, bo szansy na edukację nie mieli, co było związane z polityką prowadzoną przez zaborców. Więc jeżeli nie byli samołkami a chcieli być inżynierami, musieli udawać się albo do stolic imperiów, albo do zupełnie innych krajów, takich właśnie jak Francja. Tak było rzeczywiście po 1830 roku. Wcześniej można było uzyskiwać te umiejętności fachowe, no, choćby w szkołach wojskowych, inżynieryjnych w Królestwie Polskim. Przykładem niech będzie Józef Bem, którego kojarzymy powszechnie jako ojczulka powstania węgierskiego 1848-1849 roku, ale to już ostatnie lata jego no, niezwykłej kariery bohatera, ale ten romantyczny bohater, bohater walki o niepodległość Węgier i Polski. Był także znakomitym inżynierem, zajmował się maszynami parowymi, napisał nawet specjalny podręcznik obsługi maszyn parowych wydanych w Lwowie w 1829 roku. No ale pracował przede wszystkim nad szkoleniem kadr nowoczesnej artylerii dla Małej Armii Królestwa Polskiego i rozwijał projekty uzbrojenia tej artylerii w rakiety. To właśnie przygotowanie mogło być wykorzystane również do cywilnych zadań, do cywilnych przedsięwzięć i szkoły wojskowe inżynierskie były w istocie pierwszymi szkołami inżynieryjnymi w ogóle. Tak było we Francji w XVIII wieku i tak było też w Królestwie Polskim 1815 1815 30. Tam wielu z tych, którzy później będą kontynuowali swoją karierę w szkołach inżynieryjnych we Francji, będzie zdobywało pierwsze praktyczne umiejętności. Oczywiście pamiętajmy także o szkołach wyższych, które działały w pewnych okresach, w różnych miejscach zaborów polskich, w języku polskim, a więc Uniwersytet Wileński, jego wydział matematyczny prowadzony przez Śniadeckiego. To jest oczywiście w końcu wieku XIX. Uniwersytet Jagielloński wspomniała pani redaktor Karola Olszewskiego i Zygmunta Wrublewskiego realizujących swoje najważniejsze odkrycie skraplania tlenu i skraplania azotu, co otworzy drogę do kriogeniki, nowych zastosowań technicznych, tak ważnych w XX i XXI wieku. To oczywiście jest także działalność Politechniki Lwowskiej, Uniwersytetu Lwowskiego, w końcu oczywiście dopiero w wieku XIX. Stąd przecież w przyszłości wyjdzie wielka szkoła matematyczna. A więc, kiedy tylko była okazja, to od tych szkół wojskowych, inżynierskich do wyższych uczelni, kiedy można było je otwierać i służyć w polskim języku, polskiej myśli technicznej, Polacy korzystali z tych okazji natychmiast starając się uruchomić te szanse do poziomu, który pozwoli szkolić kadry. Tych, którzy umieją budować mosty, budować domy, tworzyć nowe wynalazki, które będą służyły ludziom, podnosiły także poziom życia Polaków. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji Jedynki Polskiego Radia. Historia Żywa Jeżeli powiem, że najbardziej zyskało od polskich odkrywców, wynalazców, naukowców imperium rosyjskie, to ciekawa jestem reakcji pana profesora, no bo powstańcy styczniowi i zesłańcy jednocześnie stawali się przecież znaczącymi badaczami fauny, flory, geologii. Syberii, tak jak wspomniałam, Aleksandra Czekanowskiego czy Benedykta Dybowskiego. Syberia była dziewiczym obszarem owych czasów. Mają nam za co Rosjanie dziękować, bo nie wiadomo, kiedy Syberia byłaby tak opisana, tak odkryta. Oczywiście Polakom nie o to chodziło, nie czekali na podziękowania, ale na niepodległą Polskę. No niewątpliwie pierwszym impulsem do tej działalności na olbrzymich przestrzeniach dalekiego wschodu i Syberii w Imperium Rosyjskim nie był impuls naukowy, ale przymus wynikający po prostu z represji, jakie władze carskie systematycznie prowadziły przeciwko tym, którzy Polski próbują bronić, którzy o Polskę walczą. Ta geneza wielu niezwykle ważnych studiów geograficznych i etnograficznych, bo w szczególności o tych dwóch dziedzinach mówimy, które pozwoliły ustalić nazwy i opisać przede wszystkim dokładnie pasma górskie Syberii Wschodniej, Góry Czerskiego, czy zbadać bardzo wiele nieznanych wcześniej elementów fauny i flory tych obszarów czy opisać ludność miejscową, niewielkie stosunkowo plemiona, czy grupy etniczne w tak oddalonych regionach jak Wyspa Sachalin, od Polski najdalej położona część Imperium Rosyjskiego, gdzie zasłużył się w tej dziedzinie zesłany na 25 lat Bronisław Piłsudski, zesłany za udział w zamachu na życie cara Aleksandra III i tam właśnie na Sachalinie stanie się najwybitniejszym badaczem obyczajów życia ludu Ainów. To właśnie jest swego rodzaju paradoks kariery nieoczekiwanej i niechcianej przecież Ani Bronisław Piłsudski ani wspomniani przez panią redaktor badacze nie planowali tych działań w pierwszym rzędzie. Odkrywcami stali się ludźmi opisującymi nowe, nieznane wcześniej wiedzy naukowej obszary rzeczywistości, dlatego że zmusiła ich do tego sytuacja. Wykorzystali po prostu ten Trudny czas do tego, by nie zmarnować go, by nie zejść z tego świata po prostu jako ludzie przegrani, jako ludzie, którzy zostali skazani, ukarani i skutecznie uniemożliwiono im odzyskanie godności ludzkiej, ale jako ci, którzy w ten sposób, poprzez naukę, poprzez wykorzystanie swojego umysłu, Rzucili swoje dumne weto carskiej woli zniszczenia ludzkiej godności. To oczywiście bardzo szczególna droga. Inną drogą będą szli ci, którzy znajdą się w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Hiszpanii, którzy w tym samym czasie, czyli w drugiej połowie zwłaszcza w wieku XIX, będą budowali nowoczesność w tych krajach, które nam czasem kojarzą się właśnie z nowoczesnością, jak Stany Zjednoczone czy Kanada, że wymienię Kazimierza Gzowskiego absolwenta liceum krzemienieckiego, który po powstaniu 1831 roku osiądzie w Kanadzie i tam zbuduje pierwszy most przez Niagarę. Będzie budował także szereg innych mostów niezwykle ważnych. Stanie się jednym z najsłynniejszych inżynierów kanadyjskich końca wieku XIX. Czy oczywiście syn wielkiej aktorki Rudolf Modrzejewski, zwany Ralfem Modrzejewskim który po francuskiej szkole inżynierskiej osiądzie w Stanach Zjednoczonych i zbuduje tam 30 mostów, w tym sześć wielkich mostów przez Mississippi czy wielki most przez Delaware w Filadelfii, stając się znów jednym z przykładów najwybitniejszych karier inżynierskich w Stanach Zjednoczonych, które uchodziły przecież już w końcu XIX wieku i na progu XX jako prawdziwa Mekka. Inżynierów. Wspomniany przez panią redaktor Jan Czochralski z kolei robi tę karierę syn stolarza z Kcyni. Z Wielkopolski, a karierę robi w Berlinie, w wielkich koncernach przemysłowych. Tak, ze skromnej osady osiedla w Wielkopolsce z warsztatu stolarskiego swojego ojca stanie się właściwie najważniejszym pionierem telefonii komórkowej, można tak powiedzieć. Ponieważ korzystając już z warsztatu nie stolarskiego, tylko warsztatu naukowego, jakim dysponował Berlin, Berlin Cesarski w 1914 roku i cała szkoła inżynierska niemiecka i naukowa mógł rozwinąć swoje zainteresowania związane z przemieszczaniem atomów w kryształach metali do zupełnie nowych perspektyw zastosowania technologicznego tych prac, tych perspektyw, u których końca jest miniaturyzacja technologii, jaka ostatecznie sprowadza się do tego urządzenia, które mamy powszechnie dzisiaj gdzieś w ręce czy w kieszeni, czyli właśnie do telefonu komórkowego. To jest ktoś z prowincji, można powiedzieć, polskiej, który robi karierę w stolicy technologii drugiej obok Stanów Zjednoczonych, czyli w Niemczech. Takich karier w różnych miejscach, czy w Paryżu, czy w Niemczech, czy z kolei w rywalizacji z myślą technologiczną i jej zastosowaniami w Wielkiej Brytanii. Tadeusz Oksza-Orzechowski, zaangażowany bardzo w działalność niepodległościową, spiskowiec, osiadł przez pewien czas w Hiszpanii, angażuje się w projekt, którym zdumiał swoich konkurentów z Wielkiej Brytanii. Położenia kabla telegraficznego poprzez Wyspy Kanaryjskie wzdłuż całego zachodniego wybrzeża Afryki. 17 tysięcy kilometrów długości miał ten kabel, ta wielka operacja, której patronował Tadeusz Oksza-Orzechowski. Hus Oksza, kto to jest ten Oksza? Pytali angielscy Biznesmeni, inżynierowie wściekli, że ktoś zabiera im chleb, że ktoś robi skuteczną konkurencję dla ich inicjatyw technologiczno-imperialnych w zachodniej Afryce. Z nazwiskiem, które trudno Anglikom wymieniać. Zresztą często Polacy z ziem polskich byli uznawani za Rosjan i w historii techniki panuje no lekki bałagan. Jeszcze wielu takich biografii nie wyprostowano, nie wskazano, że to są Polacy. No to był wynik braku własnego państwa, wynik przeciwko któremu oni chcieli protestować swoją pracą, doprowadzić do odnowienia, odbudowania Polski. Jeszcze jeden przykład, który tutaj się nasuwa, tak jak Domejko trafił na karty dziadów części trzeciej, to Julian Ochorowicz trafi na karty powieści, która stanie się takim emblematem pozytywistycznej powieści polskiej, Lalki jako Ochocki. Ten bohater fantasta marzący o metalu lżejszym od powietrza w istocie, jego pierwowzór Juliano Horowicz, pierwszy projektował, teoretycznie oczywiście, telewizję w 1878 roku w czasopiśmie Kosmos w Lwowie. A wyprodukował praktycznie nowoczesny telefon, nowoczesny mikrofon węglowy. Ta właśnie fantazja technologiczna była, tak jak mówiłem o tym na początku naszej audycji, jakimś przedłużeniem fantazji o odbudowie niepodległości Polski. Nie da się, a ja pokażę, że się da, że jest to możliwe. Jest jeszcze Jan Szczepanik a propos obecności. W literaturze szeroko rozumianej Jan Szczepanik, prekursor telewizji, zdobył światową sławę, nazywano go nawet polskim Edisonem lub Da Vinci, to niezwykłe, a w artykułach opisał go nawet sam Mark Twain, z którym się podobno Szczepanik przyjaźnił, więc światowo się bardzo zrobiło, panie profesorze. No, możemy tak wymieniać bez końca i rzeczywiście ilość tych przykładów wybitnych inżynierów, naukowców jest wielokrotnie większa niż stereotyp, który nam podpowiada, że no jest jedna Maria Skłodowska-Curie to prawda, na pewno najwybitniejsza postać emblematyczna, zarówno gdy idzie o karierę kobiet w nauce, jak też w ogóle o sukces naukowy. Ale czy byłby ten sukces, gdyby nie wyjechała z Warszawy, bo tu nie mogła podjąć studiów? Problem nie polegał na tym, że nie dało się podjąć studiów w Warszawie, bo wtedy w ogromnej większości krajów na świecie, w tym ogromnej większości krajów europejskich, poza Wielką Brytanią, poza Francją, poza krajami skandynawskimi, szkoły wyższe były po prostu niedostępne dla kobiet. Problem polegał na tym, że dla Polaków nie było studiów wyższych w ich kraju, że uczelnie techniczne były na poziomie znacznie niższym niż ten, który reprezentowały uczelnie we Francji, dlatego że nie było wolnej Polski. Była Rosja, była Austria, która traktowała nawet ten uwolniony od ciężaru Germanizacji Uniwersytet Jagielloński po prostu jako prowincjonalną uczelnię, której nie warto doinwestowywać żadnymi nadzwyczajnymi dotacjami, środkami, a społeczeństwo polskie nie było dość bogate w Galicji, ażeby podnieść ten poziom finansowania nauki w prowincji Imperium Habsburskiego do poziomu światowego. Dlatego właśnie Maria Skłodowska, która uzyskała wyjątkową szansę, jaką dawała jej konspiracja polska, Uniwersytet Latający. Ta niezwykła podziemna szkoła dla kobiet na najwyższym, dostępnym wtedy w zaborze rosyjskim poziomie, zorganizowana na przekór Imperium Rosyjskiemu, pozwoliła Marii Skłodowskiej rozwinąć swój talent do tego stopnia, że mogła skutecznie skorzystać z tej szansy, jaką dawała Sorbona, jaką dawał jeden z najlepszych uniwersytetów świata. Bo nie wystarczyło przyjechać jako kobieta na Sorbonę. Trzeba było poradzić sobie z konkurencją mężczyzn. Potrzebny był do tego geniusz, jakim niewątpliwie cieszyła się Maria Skłodowska, ale potrzebne było także przygotowanie, jakie dała jej szkoła Uniwersytetu Latającego. Szkoła, jakiej nie miały kobiety w innych krajach Europy w tym czasie. To właśnie także jest przykładem tej, synergii, jaką dawała walka z uciążliwością, ze zniewoleniem, zaboru, ze zniewoleniem politycznym, z walką o poszerzenie możliwości, jakie daje ludzki rozum. To w istocie nie stawało sobie naprzeciw, nie było wzajemną przeszkodą, ale napędzało się niejako wzajemnie do takich efektów, jakich przykładem najwspanialszym jest Maria skłodowska Kiri. Maria Skłodowska-Curie jest jednak uważana za francuską uczoną. Ten spór nie zostanie rozstrzygnięty między nami a Francuzami, czyja jest uczona, ale taką ikoną jest także Ignacy Łukasiewicz, wynalazca lampy naftowej w Lwowie, pionier przemysłu naftowego w Europie, który jednak pozostał na ziemiach polskich w Galicji. Ciekawe, jak potoczyłaby się jego kariera, jego losy, gdyby tereny ziem polskich opuścił. Jego akurat z ziemiami polskimi związało coś najgłębszego, a mianowicie geologia. Ten początkowo samołóg, asystent aptekarza, wykształcony w gimnazjum rzeszowskim, swoje zainteresowania chemiczne rozwijał praktycznie w tej roli w aptekach rzeszowskich, potem lwowskich, omal nie przypłacił swojego zaangażowania w ruch niepodległościowy uwięzieniem w czasie walki o niepodległość Polski w 1846 roku i Wiosny Ludów, to po tym burzliwym okresie, kiedy udało mu się ukończyć studia na Uniwersytecie Jagiellońskim i uzyskać formalny tytuł magistra na Uniwersytecie Wiedeńskim, wrócił do swoich rodzinnych stron, do Galicji, do Lwowa ostatecznie, do apteki Mikulasza. No, było to jego gniazdo rodzinne i związał się z tym gniazdem, łącząc swoją pasję naukową, chemiczną, tą, która pozwoliła mu technicznie wykorzystać ropę naftową do oświetlenia w nowatorski sposób, który dopiero zluzuje, jeśli można tak powiedzieć, kilkanaście lat później w niektórych krajach, kilkadziesiąt lat później energia elektryczna, żarówka. To właśnie oświetlenie wystawy apteki lwowskiej będzie pierwszym przykładem nowoczesnego oświetlenia w 1853 roku w Europie, ale skoro lampa jest naftowa, skoro świeci jasno, potrzebna jest do produkcji takich lamp na dużą skalę, do rozświetlenia Europy i innych kontynentów, Eksploatacja złóż ropy naftowej, a te znaleziono, wiadomo było, że one tam występują, ale zaczęto je eksploatować na dużą skalę właśnie w Galicji. Krosno, Jasło, Bubrka, no a potem Borysław, to są pierwsze centra przemysłu naftowego, które tworzy. Praktycznie uczestnicząc w rozwoju przemysłowym tych ziem, Ignacy Łukasiewicz. To nie był tylko odkrywca, to nie był teoretyk, to był praktyk, którego praktyka związała z polską ziemią. Gdzie indziej tej kariery nie mógłby zrobić tak szybko jak właśnie w miejscu, gdzie ropa naftowa pozwalała oświetlać te lampy najszybciej. Czy gdyby istniała Rzeczpospolita, wspomniani przez nas odkrywcy, wynalazcy, naukowcy i wielu, wielu jeszcze innych niewspomnianych postaci, to mogliby ci wszyscy zrobić więcej, jak wyglądałaby Polska dziś? Mówiliśmy o szkołach, które powstawały na przykład w Królestwie Kongresowym, tych, które istniały przy Uniwersytecie Wileńskim, Warszawskim, szkołach, z których wychodzili przyszli inżynierowie, matematycy, medycy, szkołach, które kontynuowane były w, następnie przy okazji Szkoły Głównej Warszawskiej w latach 60. XIX wieku, Politechnika Lwowska czy Uniwersytet Jagielloński w dobie autonomii galicyjskiej. Widać więc, że w momencie, kiedy Polacy mogli budować swoje instytucje naukowe, potrafili tworzyć instytucje, które pozwoliłyby upowszechniać wiedzę, realizować się talentom. Pytanie, czy Polska wzniosłaby się na poziom zamożności, bogactwa, który pozwalałby utworzyć centra nauki na poziomie finansowania takim jak Sorbona, jak niektóre centra Wielkiej Brytanii, czy rodzące się dopiero centra naukowo-techniczne w Stanach Zjednoczonych, jest pytaniem oczywiście otwartym, na które trudno znaleźć odpowiedź. Wiemy na pewno, że Polacy swoją aktywnością zarówno instytucjonalną, o której przed chwilą powiedziałem, budując te konkretne instytucje naukowe, kiedy tylko była na to szansa, jak też swoimi indywidualnymi osiągnięciami w wieku XIX pokazali, że gdyby Polska była niepodległa, to na pewno nie byłaby czarną dziurą na mapie technologicznego postępu i modernizacji naukowej, ale byłaby niewątpliwie jednym z ważnych ośrodków, które by tę modernizację, postęp technologiczny współtworzyły. Mówimy o Polakach, czyli tych, którzy z dziada, pradziada identyfikowali się z polskością, ale to, co działo się w XIX wieku, było też dziełem tych, którzy Polakami nie byli, a wybierali polskość. Arctowski zmienił nazwisko z Arct. Funk też z pochodzenia nie był Polakiem. To także trzeba dostrzec, panie profesorze. To była siła przyciągająca polskości. Tu znów ten szczególny związek między walką o niepodległość, pasją, energią, jaką wywoływało to zjawisko i podziwem, który budziło u ludzi, którzy stali czasem z boku, ale nie mogli powstrzymać się od tego podziwu. Ja też chcę być taki niezwykły, taki wyjątkowy, to przyciągało najbardziej ambitnych, takich jak właśnie w dziedzinie malarstwa Jan Matejko z Czech, czy dziedzinie nauki takich właśnie jak wspomniany przez panią Kazimierz Funk, odkrywca witaminy B i w ogóle samej nazwy witamina, to on ją wymyślił przecież, połączenie łacińskiego słowa vita z łacińską nazwą amina na związek chemiczny. Można wymienić tutaj cały szereg znakomitych uczonych pochodzenia żydowskiego, choćby Abraham Sztern, czy jego zięć, Zelik, Słonimski, którzy tworzyli pierwsze maszyny obliczeniowe pod patronatem Stanisława Staszica, przecież Abraham Stern zaczynał te swoje wynalazki, zresztą dokonał ich w wielu różnych dziedzinach, poczynając od praktycznych pomysłów na nowoczesne narzędzia rolnicze, a kończąc właśnie na projekcie maszyny obliczeniowej, można powiedzieć pradziadku komputera, takich właśnie ludzi, którzy do polskości przychodzili w ciągu wieku XIX i łączyli to z działalnością naukową, techniczną, znów moglibyśmy wymieniać pewnie dłużej niż trwałby czas przynajmniej trzech audycji. Była to audycja Historia Żywa.